Stąd właśnie spotkałam się pierwszy raz na tym obrazku, rzekło mnie piękno, niezwykłe piękno. I później nie wierząc w ogóle w swojej siły, spróbowałam ją wykonać. Najpierw na jednej z naszych rekolekcji był tylko środek tego tryptyku. później powstały anioły. Z świętym Michałem Archaniołem zetknęłam się natomiast też zanim jeszcze zaczęłam malować jestem fanką Radia Józef 96,5 teraz trochę tam się pozmieniało jest trudny okres dla Radia, ale fani go wspierają, więc liczę tak jak większość z nas liczy, że nasze małżeństwa odżyją pięknie, tak ja liczę, że Radio Józef odżyje w pełni swojej ewangelizacji tak jak to kochałam i tak słyszałam, że no, chrześcijanin to powinien no, świadczyć tym swoim chrześcijaństwem, dobrze, do więzienia pójść, do więźnia w z Ewangelią. A ja wtedy wpadłam w panikę. Ja do więzienia? W jaki sposób? Nie. Ja sobie siebie w takiej roli zupełnie nie wyobrażam. Ale jest parafia e, Michalitów w Warszawie na Bemowie. I w tej parafii działa człowiek, który prowadzi taką krucjatę na rzecz więźniów. Prosi, żeby przynosić różańce, które on oddaje więźniom, omodlone już, a on daje obrazek z Archaniołem Michałem z tą modlitwą z imieniem wypisanym więźnia. Daje się różańce, dostaje się modlitwę za więźnia. No mówię, tyle to ja jestem w stanie do więzienia nie pójdę, ale modlić to ja jest spróbuję. I słuchajcie, i tak od paru lat mi ta modlitwa towarzyszyła. I coś, co nam w życiu towarzyszy, czasami nie zdajemy się sprawy z dobra tego towarzyszenia. Tutaj, po lewej stronie tej ikony jest Archanioł Michał, po prawej jest Archanioł Gabriel. Czyli ikona Archaniowa Michała jest rozwinięciem naszej ikony Świętej Rodziny. Cała myśl namalowania ikony Archaniowa Michała powstała, jak urodziła się moja wnuczka. Ja nie wiedziałam, czy będę miała szczęście być bawczą. Były problemy zdrowotne, moja synowa miała problemy ze zdrowiem trudno mi to powiedzieć, bo to jest taka bardzo intymna rzecz, którą chcę teraz Wam powiedzieć, ale ale przyszedł taki moment, kiedy poprosiłam Pana Boga o świętość tego dziecka, które się ma narodzić, nie wiedząc, że to dziecko się jeszcze narodzi. I skoro Pana Boga poprosiłam o taką trudną rzecz dla dziecka, które może się narodzić, to później czułam się jakaś odpowiedzialna jako babcia. No co ja mogę dać temu dziecku, żeby mu pomóc? No i tak sobie pomyślałam anioła, anioła, ale jakiego? Jakiego anioła? I chodziłam, szukałam, żaden nie chwycił mnie za serce. Jeżeli się coś maluje, to najłatwiej, jak to chwyci za serce. No i tego anioła, który chwycił za moje serce, a właściwie to dokładnie ugiął moje kolana, spotkałam w Ciechocinku jak byłam na rekolekcjach ksiądz Adam mi powiedział żebym poszła koniecznie do cerkwi tam są ikony, bo, bo już wiedział że ja to ikony świętej rodziny wykonałam I tam, żebym poszła tam jest piękny ikonosta, żebym ja to wszystko zobaczyła no, dużo pięknych ikon ale taka malutka ikona czuł może większa od tej Archanioła Michała i moje kolana same się ugięły i sobie pomyślałam, tak, to, no tego kocham, <grych> tego kocham. No i to było z wielkimi trudami, bo nie wolno było zrobić zdjęcia. obrazy, który mogłam kupić, był tragicznie kolorowe. no, Tak jakby z ikony ktoś zrobił y, obrazek y, komiksowy, taka kolorystyka. No więc walczyłam z tym, walczyłam. Trwało to, no tak, z pięć miesięcy wykonywanie tej ikony. Już myślałam, że nie ma w tym żadnej woli Bożej, że to może być jakaś moja samowolka, skoro tak to wszystko nie idzie. Ale akurat skończyłam ją przed samymi naszymi rekolekcjami. I ten koniec postawi, pozwoli mi wiele spraw przemyśleć. Pomógł mi przemyśleć rolę Abhanioła Michała w moim życiu. Po pierwsze... Nie Przez parę lat samotnego życia, ostatnich, ja jakoś żadne takie pokusy jakieś jakiejś takiej niewierności mi nie trakiły. Jakoś tak Panów miał tych wszystkich pokus, ochronił, bo, bo myślę, że doświadczenie większości z nas jest takie, że mamy poczucie tej słodości w stosunku do pokus, że samemu to się z tymi pokusami, na bardzo nie zawalczy. Czasami one są takie piękne, takie ładne zami, kiedyś usłyszałam, że zło na początku jawi się jako wspaniałe dobro dla nas. No i trudno się takiemu dobru oprzeć. Trudno, żeby tak obiektywnie do rzeczywistości podchodzić. I, i tak się zastanawiając się nad tym, sobie pomyślałam, że przecież w gronie naszej wspólnoty jest małżeństw, ale większość jest osób samotnych duchowo. Że tej jedności w małżeństwie nie ma, jak jest kryzys, że nawet często jak się wspólnie mieszka, to jest to wielki ból, bo, bo tym bardziej w separacji czasami łatwiej przyzwyczaić się do samotności niż mieszkając razem Codziennie znosić ból odrzucenia, ból braku akceptacji przez osobę, od której się oczekuje miłości. Jak się pomyślałam, no kobiety są słabe. Zawsze chodził za słabe. i dzisiaj jakoś tak się udaje, że jest inaczej. Ale wiesz, kiedyś napisał kobieto puchumarny, ja tam się czuję słaba. Więc mi jest niezwykle potrzebna ochrona. Koniecznie. Ja, jak nie mam przy sobie jakiegoś ochroniarza, to czuję się zagubiona. Mój mąż nie jest moim ochroniarzem. Syn założył rodzinę, więc jest zaabsorbowany swoją rodziną. Tata umarł parę lat temu. No więc na kogo ja mam liczyć? Mogę na archanioła Michała. Mężczyzną też nie jest łatwo w dzisiejszym życiu. Tak się prosto mówi. No ty taki przystojny, taki inteligentny. No i co sam masz być? No coś ty. Tak mówi świat. I jak przeżyć w wierności? Bo ja znalazłam dopiero szczęście w wierności. <śmiech> Więc mężczyzna, również jest potrzebny ten ochroniarz. A jak bardzo on jest potrzebny naszym dzieciom w kryzysie. Jakież trudne jest ich życie. Jak trudno im podejmować wszystkie problemy, które ich spotykają. Bo w małych środowiskach, tam gdzie jest kryzys, bardzo często mogą się spotkać z opiniami ludzi, którzy powiedzą coś o mamusie, o tatusiu i wcale nie zawsze powiedzą to z miłością, tylko często bardzo przykro. Muszą stykać się codziennie w małżeństwach, gdzie jest kryzys z napięciem emocjonalnym, z brakiem miłości. A dla dziecka, podobno nie jest najważniejsze, czy rodzic go kocha. Najważniejsze, czy rodzice się kochają. Także doszłam do wniosku, że nam wszystkim, w naszej wspólnocie, jest potrzebny ten ochroniarz, czyli patron kościoła. I dlatego przywiozłam tutaj dla nas wszystkich tą ikonę. Ona teraz trafi do mojej wnuczki, a dla was mam, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, takie trochę mniejsze kopie. Jeżeli ktoś jeszcze będzie potrzebował, one tam stoją. I, I chciałabym, żebyśmy właśnie zaufali Archaniołowi Michałowi. Mamy świętą rodzinę, mamy Maryję Józefa, ale taki, taki waleczny Archanioł Michał też jest nam bardzo potrzebny. Z tym, że ten wizerunek jest niedo, nietypowy, jeżeli chodzi o Archanioła Michała. Przeważnie mamy na wizerunkach Archanioła Michała, gniotącego mieczem szatana. A popatrzcie tutaj, ten spokój w twarzy, głębokie spojrzenie, takie oczy, w których można się zagubić, które gdzieś tam prowadzą. Mam poczucie, że jeżeli się popatrzy w oczy Archaniołowi Michałowi, to się spotka Boga. Spotka się w swoim sercu Boga. Ikona jest oknem na Boga. Nie czci się obraz. Przez ikonę czci się Boga i spotyka się Boga na modlitwie. I dlatego zapraszam Was, aby Archanioł Michał często gościł w Waszych sercach, w Waszych modlitwach i w Waszym życiu. Bo on jest tylko Ważne, żebyśmy my wiedzieli o tym, że On jest. Żebyśmy się uświadamiali. Ja on jest tym zarządcą. On już pokieruje tymi naszymi aniołami, zawoła je w każdej potrzebie i pomoże nam. To wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. Teraz chciałam Księdza poprosić, abyśmy wspólnie pomodnili się modlitwą. To jest modlitwa, która jest zarazem e, pewnego rodzaju formą egzorcyzmu. E, Święty Michał Rachanią to jest ten, który zwycięża szatana. I właśnie e, kiedy modlimy się do niego, to również prosimy, aby e, pokonywał on te szatany, które nam zagrażają. Więc też tak potraktujmy tę modlitwę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Michale Archaniele, patronie Kościoła Świętego, przyzywamy Twego wsparcia w walce z podstępnymi zasadzkami szatana. Na początku świata, przewodząc swoim aniołom, strąciłeś z nieba szatana i zbuntowane anioły, więc i teraz wspieraj nas, gdy te przewrotne duchy ciemności chcą nas oderwać od Chrystusa i Kościoła, Jego mistycznego ciała. Jak wyprowadziłeś naród izraelski z niewoli Faraona, tak i nas prowadź bezpiecznie do ziemi obiecanej Królestwa Niebieskiego. Posyłaj swoich aniołów, by nas wspierali w osiągnięciu zbawienia Wodzu mistycznego ciała Chrystusa, prowadź nas do zwycięskiego boju z nieprzyjaciółmi naszego zbawienia. Święci apostołowie i uczniowie, których Chrystus Pan ustanowił pasterzami z tego Kościoła, wypraszajcie nam potrzebne siły do zwyciężania ataków złych duchów. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi, a wysyłając uczniów na głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu, mówiłeś, że tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Oraz dałeś im władzę i moc do pokonania całej potęgi szatana. Ufając w Twoje zapewnienie, oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, nakazujemy w Twoje imię wszystkim złym duchu, duchom, odejdźcie od nas i nie wracajcie więcej. Rozkazujemy mocą Pana naszego Jezusa Chrystusa idźcie precz duchy pychy, nieczystości, chciwości, zazdrości, obżarstwa, gniewu i lenistwa. W imię Jezusa Chrystusa odpędzamy Was duchy kłamstwa, nienawiści, kłótni, nierządu, podstępu, zdrady, kradzieży, wiarłomstwa pijaństwa, narkomanii, zabijania nienarodzonych, eutanazji oraz wszelkiego zamieszania, odejdźcie precz od ludu Bożego. Mocą Jezusowej krwi odrzucamy Was i nakazujemy oddalcie się od nas i nie wracajcie przewrotne duchy, zabobonów, magii, czarów, astrologii, fałszywego jasnowictwa, bałwochwalstwa, zawiści, Sporów, tortur, niezgody, mordu, rozłamów i wojny. Idźcie precz, szatany niewiary i zwątpienia, w nieskończone miłosierdzie Boga. Odejdźcie, odejdź dręczycielu, kłamco i zabójco, który chcesz nas doprowadzić do lęku, depresji, rozpaczy i samobójstwa. Pełni zaufania w nieskończoną dobroć i łaskę naszego Boga, wołajmy. Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, który mnie umacnia w Duchu Świętym do działania ku chwale Ojca Niebieskiego. W imię Boga w Trójcy Jednego odstąpcie przeklęte duchy od naszych rodzin, braci i sióstr, od naszych krewnych, sąsiadów, znajomych i przyjaciół. Mocą świętego znaku krzyża odpędzamy was złe duchy, od naszych mieszkań, domów, wsi i miast. W imię Ojca Synia. i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Michał Arpaniela. Jeszcze zapomniałam o jednym. Powiedzieć Wam, tutaj jest zapisane imię. Tak, Bóg. W imię Arpaniela Michała jest Pisać Bóg. Czyli jest, jed... jest tak w tym kółku. tutaj jest K, tak to pisze na ikonach. Pierwsza litera K na ten temat wiedzy, nigdy <skrydzy> ja, nie rozgrywałam, nie wróciłam się. Natomiast wiemy, że wykona przybliża prawdę wosków, tak jak w No jest to pisane, takie... sposób obrazowy przekazana prawda Boża dotycząca człowieka, planu. Tak? I, I na przykład ja rozumiem to całe koło, na którym jest krzyż. Ja rozumiem, jak sfery. w środku ziemia, a zewnętrzna sfera nie jest. Że Bóg jest istotnicielem, uładcą, i stanem, nad nim mówi, to jest taki dla mądrenca. Ale to już, każdy to kontynuujemy, na pewno trzeba na to czasu. Także, że, że po chwili, po krótkiej jakiejś modlitwie, czy po krótkim byciu z on to zrozumie. Nie takie... Się naprawdę w tym czasie głosowania, bo najpierw próbowałam, ponieważ ja nie wykonuję tradycyjnie ikon, próbowałam napisać, tuż jak Bóg, ale na No niestety trzeba było tak, jak jest oryginale i nam znaczy, nie można by było. No tu jest tak, że no każda rzecz jest ważna, każda rzecz ma określony sens, nie wiele się da odmienić, ale myślę, że jest taka książka o rublowie, który chyba wykonał największą ikonę świata i konę świętej, którą też Ania To nie jest malowane. To jest też na tak, taka forma powiedzmy jakiejś renowacji, bo zdjęcie tej kobie jest bardzo w, w takim stanie przekonserwacji. W tej chwili ona jest po konserwacji, podobno jest niezwykła. Natomiast y, sprzęsamy, że nie wiedziałeś w stronę obie blokień. I jaka powodkowość y, y, y, tamtych czasów ludzi, którzy pisali ikony. I tak się zastanawiałam, bo sztuka idzie w takim kierunku, zaczęła się, przy nie uznaje się do głowy. Sztuka idzie w takim kierunku, że ja mam poczucie, że się odwracamy od pieniędzy. Jak zobaczycie, to przerostrownione kolory, yy, przerostrowniony świat, yy, maseczka na twarzy, czekam tylko na weekend i to jest Ale mówię, że wiele w świecie, gdzie istnieje piękno. A jedną z przymiotów Boga jest. są małe. I jest wiele takich rzeczy, które można unikać, tak można szukać, ale jeżeli ktoś by chciał sobie y, wydawnictwo iść z poznaniu, y, znaleźć książkę niż w strony, o równowadze, bardzo ją polecam". To jest książka dla każdego z nas, bo każdy z nas szuka tej drogi do Pana Boga, każdy z nas dokonuje wyborów. I każdy z nas ma te problemy, że. Owoce naszego działania są później, Nie mamy ich od nas. Te nasze podejmowanie naszej decyzji jest strasznie trudne dla nas. Bo nie wiem, dobrze, że ciągle się tylko tam. Jak? No i ja jakoś tak... Mnie ta książka bardzo długo opasowała. A za naprawdę no... Nie wiem, nie wiem jakie są plany Dobrze, czy jeszcze będzie jakaś problem naszej wspólnoty. podsunięte mam no, poczucie, że nie jest to publicznole, tylko jest to właśnie podsunięte tak powoli, drobnymi kroczkami, żebym ja w panice nie przeraziła się tyle, co ma być zrobione. <grym> Bo jak, jak tak usłyszała zadanie, że to ma być zrobione, to bym tak nie spanikowała. A to tak powoli, spokojniutko, <grym> tak jak to czasami trzeba właśnie odejść dzieci tak od razu tak, a to tak, dasz radę, powolutku, a tu zrób kroczek, tam zrób kroczek <laughs> I, i później widać jakieś tam owoce. A w ogóle to chciałam niezwykle podziękować. Mam taką ogromną radość, w sercu, mogę jej się nie da opisać, że tu jesteście. Jak wczoraj poszliśmy na przyświętą i tam ten koszul prawie był wypełniony. Ja już tak nie wiedziałam, czy... No naprawdę, jak ja cię mam dziękować? za to, że, że, że jesteśmy I, i, i chciałam jeszcze tak od siebie powiedzieć, że mam wielką, wielką radość w sercu, mam takie poczucie, że osoby, których tak po ludzku małżeństwa się rozpadły, zechcą trwać w tym wielkością przyciędze małżeńskim, bo mam takie poczucie, że to daje wielką radość, pokrój wewnętrzny, a jednocześnie no, jest takim świadectwem dla świata. Jesteśmy taką tą skałą na takim wzdłużonym morzu. Jak, jak nas zabraknie, no to, to, to, to, to, to, to, to zamieszanie, całkiem wszystko przykryje i zabraknie zupełnie zupełne Tego planu Bożego to do powołania człowieka, To do powołania człowieka jako yy, mężczyzny, jako kobiety, do powołania w w małżeństwie, w rodzinie. No bo właściwie co, tylko ma zostać Twoja przyjemność. Gorzka jaka czasami. <grymne> <grymne> no.